Film powstaje jedynie w celach humorystycznych. pozdrow Hello Zordon, ty tłusta głowo. Pojechałeś mnie, więc ja teraz ci się przełamie oporowo, a ty będziesz tylko mumią i teraz ja włączę widzi, jał jał będzie. Ha, ha. Właśnie tak, ja. Ha, ha. Zobaczysz, mm -hmm. Zobaczysz! Zaracze, tutaj pojadę tylko niech bit wejdzie! Aha, uh -huh. that's right, nigga! Just boys! Aha, aha, aha, aha! Tutaj, motherfuckerski motherfucker cię ordon. zordon! Bo jesteś tylko niedostępnym pistoletem I w gazecie widziałem jak twoja szyja wisiała A na suficie to tylko Ty się wysikujesz Znakomicie i kosmicie Ty dałeś łapówkę żeby cię nie zabierali Właśnie tak to było A Power Rangersi to cię w konia robili Bo naprawdę tym im płaciłeś że oni Cię tylko wyśmiewali na stołówce jak mięśnie giczacha, to była blacha, a ty jesteś cały czas taką blachą i nawet śmierdzisz pod pachą, chociaż że nie masz tej pachy właśnie, ani patwiny, bo cię delfiny upośledziły tak właśnie. Taka jest prawda, ty stara jesteś starym facetem, który ma plecy do tyłu i do góry nogami obrócone Bo nawet kiedy byłeś, to były twoje placki usmażone, a twoje stopy to tylko wiszą pomiędzy łokciami i pod nosem Bo ty tak naprawdę jesteś tylko niedostępnym komputerem i Hitlerem tak właśnie traci to powiedziałem wyjawiają Ci taką całą prawdę o tobie, bo jesteś tylko niebieskim rowerowym ślimakiem, tak i mieszkasz za deptakiem w takiej różowej trzmielnickiej twarzy jak masz, bo tak naprawdę to ty w ogóle nie sikasz. Tak właśnie, bo nie masz moczu, a w twoim kroczu to tylko można zobaczyć rękawy i nogawki od spodni dżinsowych. Tak właśnie, i ty łykasz krowy, ale te ustreski, które są naprawdę niebieskimi, tak jak twój niebieski, twoje zęby są niebieskie i wciągasz kreskę nosem ale nie bo ty tak naprawdę jesteś jeleń a na dodatek jak widziałem jak się bawisz z zielonkiem Bambi to on cię poszczył lalką Barbie a ty wtedy uciekłeś z płaczem bo jesteś słabym ruchaczem a nie wymiataczem tak właśnie jesteś tylko lewitującą głową i szyją obciętą wzdłuż i nikt ci nigdy nie sprzeda róż bo ty je ciągle łamiesz tymi swoimi zgrabnymi zębami, które są kolorowe w kształcie czapek i nie jadłeś nigdy jabłek tak właśnie bo ci nie smakują a za pierwszym podejściem jak byl zieszczotlarzcią to tylko się kumplowały z tobą mąko tak właśnie i kit ludzie z tobą też tobą nawet gardzili i ci wbili do szyi cztery helikoptery i dwa niebieskie rowery, które ukradłeś tak jak Sprite'a, bo niestety było na ani jednego majka tak właśnie. A próbowałeś mnie pojechać, chociaż nie widziałeś nigdy na oko orzecha, bo tak naprawdę masz wydubane na amen i jesteś panem, ale tylko z swojego losu, bo nie jadłeś nigdy w życiu bigosu, a na dodatek jeszcze jak byłeś wtedy płetwalem błękitnym, tak właśnie, to wtedy pływałeś tylko w morzu śródziemnym. A twoje wszystkie smutki wylałeś do sromotnej wódki i byłeś niewygodnym agentem powietrznych dróg. Ja, no i teraz próbuj mi odpowiedzieć. Ha, ha, nie zdołasz tego uczynić. Ja.